kart historii. Przypadek Dionizio Lancy z 1973 roku. 28 października 1973 roku w pierwszych godzinach niedzielnego poranka Dionizio Lanza doświadczył czegoś niezwykłego. Ów spokojny kawaler przybył do szpitala w Bahia Blanca w Argentynie w stanie zupełnej amnezji. Po trzech dniach, kiedy odzyskał pamięć, Opowiedział o niezwykłym przeżyciu, nocnym spotkaniu z UFO i jego pasażerami na autostradzie. Lanca wstał późno w sobotę 27 października 1973 roku. Ubrał się i przechadzał po swym skromnym domu w Calle Kubut w Argentynie, odległym o 10 minut jazdy od Bahia Blanca. Zjadł wczesny posiłek i zdrzemnął się w czasie siesty ponieważ miał przed sobą całą noc jazdy. Obudził się około 18 i obejrzał telewizję. Należy zaznaczyć, że nie było tam nic odnoszącego się do fantastyki. Około 22 zjadł kolację ze swym wujem Enrique Ruizem, aby kilka minut po północy wyruszyć w podróż swą ciężarówką Dodge 600, załadowaną materiałami budowlanymi, które miał dostarczyć do Rio Gallegos po dwóch dniach jazdy. Po 12 latach pracy jako kierowca, Przywykł on do warunków jazdy w ciemności. Wkrótce Lanza zauważył, że w tylnej oponie jest mało powietrza, ale zdecydował się wyruszyć. Kiedy wyjechał z domu około w pół do pierwszej w nocy, zaczęła się niedziela. Jego samochód wjechał na drogę numer 3. Z opony zeszło powietrze i nie było wyjścia. Lanza musiał ją zmienić. Żałował, że nie zrobił tego na stacji Esso w Calle Don Bosco, gdzie zatrzymał się na jakiś czas, aby zatankować. Musiał zatem zrobić to w ciemnej i opuszczonej okolicy w zimny poranek. Było około 1.15, kiedy mężczyzna sięgnął po narzędzia i lewarek, zaś wokół niego nie było nikogo do pomocy. Zaczął zmieniać oponę. Dionizio Lanza relacjonował później. Wszedłem pod auto, aby podłożyć lewarek i zacząłem zmieniać oponę. Droga była zupełnie pusta. Ale nagle oświetliło ją intensywne światło, którego źródło znajdowało się w odległości około 2000 metrów. Z racji koloru uznałem to za światła peżota i kontynuowałem swoją pracę. Minęło kilka sekund, a światło stało się tak jasne, że oświetlało całą okolicę. Zmieniło ono wówczas kolor i było niebieskawe. Podobne do tego, jakie powstaje przy spawaniu. Starałem się wstać, ale nie mogłem się podnieść. Nie miałem siły i co najdziwniejsze, nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Stałem na kolanach. Chciałem wstać i spojrzeć na drzewa, które rosły przy drodze. Potem zauważyłem coś w formie talerza, co wisiało w powietrzu na wysokości około 7 metrów oraz patrzące na mnie osoby. Znowu chciałem wstać, ale nie mogłem. Paraliż objął mnie całego i nie mogłem nawet mówić. Istoty te patrzały się na mnie przez dość długi czas, być może 5 minut. Byli to dwaj mężczyźni i kobieta. Stała ona pośrodku między nimi. Uznałem ją za kobietę, ponieważ posiadała piersi i miała długie blond włosy. Mężczyźni również byli blondynami. Wszyscy byli mniej więcej jednakowego wzrostu. Mierząc metr i 1,70 lub 75 cm. Ubrani byli również jednakowo, w jednoczęściowe popielate kostiumy dobrze dopasowane do sylwetki, żółte buty i długie rękawice sięgające do łokcia. Nie mieli pasów, broni, hełmów itd. Ich twarze przypominały ludzkie, mieli jednakże wysokie czoła i podłużne oczy, nieco skośne, jak u Japończyków. Mówili między sobą w języku, którego nie potrafiłem zrozumieć. Przypominał on źle nastrojone radio, z którego dochodzą świsty i brzęki. Jeden z nich złapał mnie za sweter na karku i podniósł mnie w górę, jednak bez używania przemocy. Chciałem mówić, ale nie mogłem wydobyć z siebie dźwięku. Podczas gdy jeden z nich mnie trzymał, drugi umieścił pewne urządzenie w pobliżu nasady palca wskazującego lewej ręki. Przeglądali się oni temu aparatowi. Wyglądał jak żyletka, ale miał niewielką tubkę. Trzymali to przy mnie przez kilka sekund, ale nie czułem bólu. Kiedy odeszli, na moim palcu miałem dwie krople krwi. Później najprawdopodobniej zemdlałem, bo nie pamiętam nic więcej. Dionizio nie pamięta, kiedy się obudził, ale najprawdopodobniej stało się to między drugą a trzecią rano. Kiedy się ocknął, zauważył, że znajduje się między lokomotywami na placu Sociedad Rural de Bahia Blanca, ponad 9,5 km od miejsca, gdzie doszło do spotkania z UFO. Nie pamiętał nawet, jak się nazywa. Nie wiedział nic o wydarzeniu, samochodzie, ani domu. Było mu zimno i niedobrze. Zaczął iść w kierunku drogi, gdzie kierował się patrząc na światła. Kiedy 30 października obudził się w łóżku w szpitalu w Bahia Blanca, doskonale pamiętał, co się stało. Jego ubranie było nietknięte i położone obok łóżka. Nie wiedział jednak, która była godzina. Chciał zapalić. Zauważył potem, że zniknęła jego zapalniczka, zegarek i metalowe pudełko z papierosami. W kieszeniach wciąż miał 150 tysięcy pesos, które zabrał z domu. Wkrótce zaczął pytać o ciężarówkę, którą martwił się bardziej niż spotkaniem z istotami. Powiedziano mu, że policja znalazła ją w Villa Bordeaux, odległej o 18 km od Bahia Blanca, z lewarkiem podłożonym w odpowiednim miejscu i wszystkimi rzeczami potrzebnymi do zmiany koła. Wciąż pozostaje tajemnicą, dlaczego Dionizio obudził się wśród lokomotyw, w miejscu odległym o 10 km od punktu, w którym zaczął zmieniać koło. W czasie pobytu w szpitalu zajmował się nim dr Ricardo Smirnow. Smirnow mówił później. Około 9.30 zadzwonił do mnie dr Alta Perro, mówiąc, że ma ciekawy przypadek. Do szpitala hiszpańskiego przybyłem o godzinie 10.15. Zastałem tam młodego człowieka w wieku 25-26 lat w stanie zupełnej amnezji. Nie pamiętał żadnych szczegółów z życia. Nie wiedział, kim jest, gdzie się urodził, kim byli jego rodzice i tak Płakał i wciąż pytał, w jakim mieście się znajduje. Doktor powiedział mi, że odstawiono go do szpitala po tym, jak błąkał się po okolicy niczym robot, pytając każdego o komisariat policji. Początkowo uważano, że miał wypadek, jednak nie nosił obrażeń. Kiedy chciałem dotknąć jego głowy, odsuwał się, jak gdyby miało go to zaboleć. Miał silny ból głowy. Zawiadomiłem policję i zabrałem go do szpitala municypalnego. Dionizio Lanza był bardzo prostym człowiekiem. W czasie przesłuchań nie uśmiechał się jednak. Jeden z doktorów określił go nawet jako niewinnego. Kiedy zapytano go, co sądzi o UFO, Lanza odparł. Nic nie sądzę. Nie interesuje mnie to. Poza rodziną i pracą niewiele go bowiem interesowało. Nie lubił mówić o wydarzeniach tej nocy. W listopadzie poddano go sesji hipnotycznej, która wyjawiła, że zabrany został na pokład statku, gdzie istoty były czymś zajęte. Jedna z nich siedziała w fotelu, zaś druga obserwowała niebo przy pomocy dziwnego urządzenia. Źródło APRO Bulletin. Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios